W najbliższym odcinku chcę wam opowiedzieć o tej akcji, która była na jakiś czas temu. właśnie wtedy, gdy mnie nie było, ponieważ byłem na misji i właśnie o tej misji chcę opowiedzieć. Trochę tak jakoś tak zakotwałem, tak jakoś tak. Dobra, nieważne. Dzisiaj nasz kolega Fłodecki nie będzie przeszkadzał. Załatwiłem mu robotę przy motantach głównej części tej, która, po którą tam zostałem wysłany, niestety nie mogę wam opowiedzieć, bo jest to tajne. Ale to, co mi się tam przytrafiło, no może was zaciekać. Znaczy nie ma początku. W miejscu na koordynatach 50, 59, 20, na 21, 58, 38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 Byli to członkowie jakiejś sekty, którzy śpiewali krzyżowanemu i przebitemu włóczniom gólowi pieśni. Pieśni również nie były normalne. Zaraz zacytuję fragment, który udało mi się zapamiętać, a później zapisać na karce. Tak plugawego tekstu dawno nie słyszałem. Włócznią, co w Bogu tkwi, otwierasz drzwi, by w Twojej boskiej krwi obmyły się, żeś się stał. Żeś nam swe serce dał, żeś skarby zlał na wierny lud. Wyobrażacie sobie ten horror? Myślcie sami. Wiśnie taki gól na krzyżu. bitum obrócznie, nagle ją wyciąga. Rzuca w drzwi waszego domu. Chodź, Urywa sobie kawałek, albo rozrywa sobie się na brzuchu. Zieleje na wasze dzieci Wszystko się tak topi w tej krwi Dzieci płaczą, kul się śmieje <śmiech> Na końcu łapie kawałek swojego rozerwanego brzucha Odrywa taki kawałek mięsa i daje twoim dzieciom do zjedzenia Makabryczny, nie chciałbyś żeby takie coś miało miejsce I właśnie wtedy zaczęliśmy się zastanawiać co mamy zrobić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 porozumieć się między sobą, co zrobić. Zastanawialiśmy się, czy to jest kult, który stworzył ten gól, czy to jest kult, który stworzyli ci ludzie. Zazwyczaj góle mają skłonności do tworzenia różnych dziwnych sekt. Na przykład pewna e, grupa góry, która stworzyła całą religię, a to mówki cytowali sobie na przykład 3, 2, 1 i pan czerwony guzik i stała się jasność, na przykład, gdzie oni byli, na nie, nie pamiętam. Pamiętam właśnie, że Gildia Odkrywców które majstrowała z nimi. Nie wiem, nie lubię współpracować z mutantami. Nawet jeżeli to są główne lepiej, zostawić ich spokoju. Miał on długie włosy, a konkretnie to, co zostało z jego włosów, takie kilka pukielków, tak jak przyczepione do głowy. Na twarzy, właśnie na tej głowie, nie, no, to też za dużo skóry. Część właśnie została, wypalona. no i tam, gdzie została, to był jakiś ten zarost, no ale to Nie, dużo. nie ona sobie coś naktał starego Hamitu już podartego i bardzo zniszczonego, do tego brudny Gdy weszliśmy do środka, właśnie spostrzegł nas, a śpiewy już stały, gdyż on zaczął krzyczeć, pomocy, pomóżcie mi, ci frejże chcą na mnie zamodlić na śmierć.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 No ale na szczęście miał hełm. No właśnie, hełm dobra sprawa. Desej z kamieniem i jeb. Trochę go ogłuszyło na chwilę, no ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Z trzech w środku, dwóch na zewnątrz. Ich było około piętnastu, może dwudziestu. mieliśmy broń. Oni głównie no, że dwóch może oki ten pistolet. Kilka serii z karabinu maszynowego pozbawiło ich jakichkolwiek chęci do walki. Dlatego uciekali. A my sobie spokojnie weszliśmy do środka. Rozbieraliśmy je Może Oże, większość nie dodawała się do niczego, no ale wiadomo, można zawsze sprzedać. Albo wyjąć znowu wodę No i dobra, patrzymy. Kim jest ten Weźcie mi ściągnięcie najpierw. Odpowiedziemy.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 no już przybidł do krzyża, nie wiadomo, ogóle nie muszą jeść, nie muszą pić Tak sobie pisiał dętał i czekał aż ktoś go uwolni No i kto do nią uwolnił No i przyszli o coś z przed chwilą przepędziliśmy No i się tak modlili do niego Bo myśleli, że to jakiś prorok, że właściwie święty sprzed lat Który przyszedł ponownie i czekał Aż... Nie wiem, ludzie się narzucą. czy kipierą Słuchajmy, oni myśleli, że... Gdy czasy się dopełnią, on sam zejdzie z krzyża i będzie sądził, że się humary. Co jest wstydu? on tak tam powiedział. Dawniej miał na imię Radek, Wtedy takie imię dawniej nosił jeszcze przed wojną. Miał w tej chwili około 250 lat. Mniej więcej, bo no, sam nie pamiętam już, ile tych lat miał, ile tej wisiał, ile tam będę, ale wnioskuję, że jeszcze przed wojną się urodził, tak więc 250 lat ręką ręku miał. Przed wojną zajmował się elektroniką. Co zechce? Powiadam ogólno. Będziecie mogli go usłyszeć w Radzie Stowarzyszenia Inteligencji Zbiorowej. Tak, tych właśnie mutantów myślących, chcących dobra ogółu. I tych dobrych mutantów, których hipokrytamy. Bo naprawdę dobrą robotę robią. Mutacja nie wyszła na dobre. Można wrzec. Dobre dobry, innych lub ktoś się tuczy, a wy posłuchajcie muzyczki, a ja przez ten czas zobaczę o co chodzi.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 Niedane mi było to, o czym rozmawiali tam się. Jeszcze miałem A, tak. Nasz radio też chyba zmieni nazwę, bo radio zanowisuje. Hmm. Chyba zmienimy coś też z stalu. Tak Ładnie będzie brzmiało. Co? Pomyślcie coś na przykład. A radio stali? Stalowe radio? Stalowe radio będzie chyba dobre. Chyba tak. Stalowe radio? Co ty usadniecie? Dajcie roznać. znać. Przypominam, że możecie zadzwonić...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 Wyglądają jak ludzie. Mówię o tak tych przyjemnikach humanoidalnych w pełni, tak takich właśnie wyglądających jak ludzie. No bo psionicy, którzy mają takie macki, to już tak. To nie, nie, nie. nie. Tych to łatwo poznacie. Nazywają się pijawki. A dlaczego? Opowiem o nich następnym razem. Przyjonicy, ci o których ja mówię, wyglądają jak każdy inny człowiek, tylko. Ile się potrafią do was, do waszego umysłu wedrzeć, narobić zberezi, a potem, niepostrzeżenie, wyjść, znaczy wyjść, w sensie, udłączyć się od was. Zaprogramują was na przykład, wy nawet o tym wiedzieć, że, na przykład, zabij swojego szefa. No i pójdziesz do roboty, odbezpiecz kalawin, albo pistolet. Pist, szefa nie ma, a ty? czemu to zrobiłem? Hmm? No nie wiesz, czemu to zrobiłeś, no bo to nie ty zrobisz tak naprawdę tylko co zrobił psionik, no ale tak czy siak, nikt wam nie uwierzy że zrobił psionik bo to wy zrobiliście. w sensie wy się za spust a psionik was tylko zaprogramował podobno kilku takich psioników jest właśnie armiach, o których wspomniałem ostatnio, właśnie Arkadia czy tam, Gildia Odkrywców nie miały sobie, nie w ogóle jak można współpracować z takimi barbarzyńskimi bestiami jak psionicy, i do tego są w służbie właśnie tych organizacji. Jedni chcą zagarnąć technologię całego świata, a, a drudzy co nie urycą. wie czego oni chcą. Cholera wie skąd się wzięli ci psionicy. Niektórzy mówią, że to jest wynik badań przeprowadzanych przed wojną. I właśnie tak powstały psionicy. Inni mówią, że to jest mutacja,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 no to pewnie urbrze No, bo, no oh, kurwa, pomyślcie sobie sami. Idzie frajer taki... w dobra, możemy frajer, frajerem, skoro potrafisz. Dobra, coś ważne. Jeżeli tak idzie i zaczyna się tak bawić, to na pewno znajdzie się w końcu jakiś snajper, który będzie łowcą nagród i ostrzeli mu tą głupią głowę. Jak ma się takie umiejętności, no to nie, chyba się nie będzie chwalił na lewo i prawo. Dobra, będę kończył. W dzisiejszego wieczoru szykuje się gruba impreza. Ja kończę, przed mikrofonem siedział jumper, a wysłuchajcie radio z na tej sły. Do zobaczenia na pustej.